Przed chwilą na zamku w Gniewie, pamiętającym czasy króla Jana III Sobieskiego, firma Dupont zakończyła swoje spotkanie z rolnikami. Przed nami pan Andrzej Lesiak. Panie Andrzeju, proszę o krótką ocenę tego spotkania. Co było dobrego pana zdaniem, jak pan widzi zaangażowanie rolników podczas tego spotkania dzisiejszego? Jeśli chodzi o ocenę tego spotkania, to myślę, że tutaj e, największą recenzją, jaką rolnicy wystawili nam Organizatorom tego, tego spotkania to ich frekwencja. Ich udział na tym spotkaniu można było zauważyć. Sala była pełna, a nawet zabrakło wolnych miejsc. Także Świadczy to o tym, że tematyka, którą zyskowaliśmy się przedstawić w tym sezonie, na sezon 2017, jest bardzo interesująca dla rolników, naszych klientów. Dominował rzepak. Pokazywaliście Państwo prelegenta, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Był tłumaczony. Bardzo ciekawe wykłady przedstawili Panowie Profesor Murówczyński, Profesor Korbas. Co Pan o tym sądzi? Głównym tematem wiodącym tej konferencji była uprawa. Rzepaku. Początkowo, przygotowując tematykę tej konferencji, mieliśmy też pewne wątpliwości, ponieważ poruszaliśmy tematy związane bezpośrednio z uprawą rzepaku, a obawa była, czy rolnicy, którzy już uprawiają rzepak w sposób bardzo profesjonalny, czy będą chcieli jeszcze słuchać naszych naszych inteligentów po to, żeby jeszcze tą uprawę ulepszać, ponieważ zawsze można zmienić, coś zrobić inaczej, zaangażowanie uczestników. Cisza na sali, to z, z jakim skupieniem słuchali tych wykładów przez całą konferencję, a była ona dość długa, świadczy o tym, że naprawdę jest ciągła potrzeba przekazywania nowych informacji i rolnicy bardzo chętnie takich informacji poszukują. Specjalną uwagę trzeba poświęcić Paniom Prelegentkom. Były dwie Panie, które miały również swoje wykłady i jak to Pan ocenia? Tutaj mieliśmy Panią Anitę z Holandii która mówiła o nowej zaprawie do rzepaku e, insektycydowej, która będzie wkrótce w Polsce. E, także oczywiście jak najbardziej temat bardzo ważny dla producentów rzepaku. Wiemy jakie, jakie trudności stwarza wycofanie zapraw. A jeśli chodzi o drugą, drugą prezentację, druga prezentacja dotyczyła pieniędzy. Czyli to była prezentacja BGŻ-u. Czyli jednak wszystko co jest związane z pieniędzmi jest zawsze interesujące. A trzecią panią, pani profesor z Krakowa? Pani profesor mówiła o nawożeniu. Wiadomo, żepak, roślina piękna, szczególnie wtedy, kiedy kwitnie, także to też w jakiś sposób kojarzy się z pięknym tematyka była rzeczywiście niezwykle interesująca, a czy firma DuPont robi jakieś badania na poletkach, jak wyglądają poletka na żywo, czyli w rzeczywistości na polach, jest zima, był mróz, brakowało krywy śnieżnej, czy macie Państwo jakąś ocenę, jakieś komunikaty, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o uprawę rzepaku na dzień dzisiejszy w Polsce? Na dzień dzisiejszy, oczywiście prowadzimy badania, poletka doświadczalne z uprawą rzepaku, z wszystkimi naszymi produktami, czyli tutaj z zaprawą do, do rzepaku, jak również z fungicydem Akanto, fungicydem Reweller, który wkrótce uzyska rejestrację, jak również z insektycydem Avant. Na dzień dzisiejszy jeszcze oceny takie przezimowania nie robiliśmy. Jest troszeczkę też jeszcze za wcześnie. Teraz, w tym tygodniu nastąpi ocieplenie. To byłby dopiero pierwszy moment, kiedy można już robić ocenę przezimowania i wyciągać pierwsze wnioski odnośnie stanu ozimin. Czy wykonujecie Państwo jakieś działania, które wspierałyby zapylacze, mam na myśli tutaj pszczoły przede wszystkim? W firmie Dipont rozwijając produkty z grupy insektycydów bardzo duży nacisk kładziemy na ekotoksyczność naszych, naszych produktów. I ostatnie nasze osiągnięcie z, z, z zakresu insektycydów, czyli e, rynek Syper, e, otrzymał nawet, nawet światową nagrodę, jeśli chodzi o, o, o jakość i przyjazność dla środowiska. Także nie mamy jakichś specjalnych działań, stricte marketingowych e, dotyczących ochrony zapylaczy, po prostu realizujemy to poprzez nasze produkty.